Jak pasry naciska na gaz, Edlonski mikrofon, wita was i nie pierwszy raz znowu zaskoczy, nie pierwszy raz rym swój wytoczy, Ktoś kroczy, to, to! gramy i mikrofony, dobry skład, dymem wypełniony to trzy głowy Każdy z nas jest gotowy do walki jak grabin maszynowy Brata, ta ta, ta, ta, ta, ta. Zobacz we mnie człowieku i w moim składzie zobacz brata Ula la la la, ula la, la. Wymiata wszystkie brudy Ukazuje ludzi i ich życiowe trudy Spory, zmory, smutki i radości Elon Dzwon chcę u ciebie gościć Masz kogo słucha słucha słucham Elon Dzwon, od ucha do ucha Masz kogo słucha słucha słuchaj Elon Dzwon, od do ucha Masz kogo słuchasz, to słuchaj A tam co, bo ty, bo ty co, co, co, co, co, co Powiesz mi, chyba na nas nie jesteś Lanki, te zebrzy, te zebrzy, fone, typu gramy, gramy, typu gramy, typu gramy, typu typu gramy, typu gramy, i, i, i, i, i, i, typu hip typu hip typu hip hop Human beat, human beat ma być beatbox orkiestra w każdym calu Trzymamy się na jednym i tym samym frontalu Na nielegalu A więc chodź i posłuchaj Edlonski dzwon od ucha do ucha Edlonski dzwon od ucha do ucha represent Every, Masz kogo słuchać, słuchasz, słuchaj Elblonski od osłucha do ucha Masz kogo słuchać, słuchasz, słucham Elblonski Tvon, osłucha do ucha Elblonski do ucha